I kto wygrał? Co? No tę wojnę mówi przecież! I kto wygrał? Co? No te wojnę mówi przecież! Oni nic nie rozumieją, siostro! Co mnie obchodzi jakaś wasza wojna! Jesteście jedynymi samcami, jak istnieje! Jesteście jedynymi samcami, jak istnieje! Trzeba odrzucić scenariusz, że Stany Zjednoczone wycofują swoich żołnierzy i pozostawiają sprawę w gestii międzynarodowych inspektorów. Hey! Co z Europą? Czy wystąpienie Pawela może zmienić linię podziału pomiędzy Berlinem, Paryżem, Londynem? Panie Przewodniczący, raz jeszcze Pan tego wieczór wykuczą zdoby Niemiec na wojnę. Ponad 1 trzecia z badanych jest skłonna uwierzyć, że Irak rzeczywiście dysponuje bronią masowego zniszczenia. Mężczyźni już dawno wyginęli. Neli, przecież to nie były mamuty wyginęli <śmiech> przecież to nie były mamuty hey. oni nikt nie rozumieją się